Bo starszy będą kurwieni, bo starszy będą turwieni, bo starszy będą turwieni. Bo starszy będą turwieni, bo starszy będą turwieni. A ja nie chcę. A ja nie chcę. A ja nie chcę. A moich starych. A ja nie chcę. A ja nie chcę. A ja nie chcę korzyć moich starych. To to idziemy. Bo ja nie chcesz z moich starych. Nie. Muszę przecież wyprowadzić sta. Muszę a? przecież wyprowadzić sta Tylko na mnie. I palówkę, mikrofalówkę, bo mój stary kupił nową. I wyrzucić mikrofalówkę, bo mój stary kupił nową. Bo się stara zepsuła. A jak się zepsuła, to nie działała. Bo się stara zepsuła. A jak się zepsuła, to nie działała. Tylko po to musisz iść do domu? Myślałem, że po muszę potom... wrócić do domu, zaraz ci powiem dlaczego. Muszę wrócić do domu, zaraz ci powiem dlaczego. Mikropolówka się zepsuła i muszę być Mikrofalówka Mikropolówka się zepsuła i muszę wyjść I po to tylko chcesz wrócić? Mikropolówka do kosza, a z pieseczkiem na dwór. Mikropolówka do kosza, a z na dwór. Tylko po to chcesz wrócić? Tak? Muszę wrócić do domu, zaraz ci powiem tego. muszę wrócić do domu, zaraz ci powiem mikrofalówka się zepsuła i muszę wyjść stęp, mikrofalówka się zepsuła i muszę wyjść tem. I tylko po to chcesz wrócić do domu. Mikrofalówka do kosza, a z na dwór, mikrofalówka do kosza, a z na dwór. Czyli potem będzie się czas, bo teraz idziesz tylko po to. No tak, kurwa. <laughs> Czyli potem masz czas, tak? Tak. myślę, że musisz wyłócić druga do mu i jeszcze zostaje. Nie, nie. No.